Witam Cię Jacku. W naszym podcaście z Dzisiaj zajmiemy się filmem, który wcześniej czy później muszą się pojawić tutaj. Ja jeszcze oczywiście oprócz tego filmu, który dzisiaj mamy do omówienia, czekam z niecierpliwością, kiedy zajmiemy się filmem hmm, nadżywych trupów George'a bo <laughs> to, to będzie dopełnienie triady takiej, czyli osobną polewę i teksańska masakra piłomechaniczna i żywych trupów, filmy, które w jakiś sposób są może nie tożsame, ale sięgają do jakiegoś y, podobnego źródła, albo do pewnego backgroundu, jeśli chodzi o twórców. Y, ale dzisiaj rzeczywiście jest teksańską wysokopią mechaniczną. Coś się z aktualności? Y, od kilku tygodni noszę się z tym, żeby poinformować y, ciebie o cyklu Nocne Szaleństwo tegorocznej edycji Era Nowe Horyzonty. Ponieważ on się będzie nazywał Nocne Szaleństwo Round Midnight. Uh -huh. w związku z Midnight uh, Movies. Program Sexy przedstawia się następująco. Jest głowa do wycierania oczywiście, jest oczywiście kret, jest noc żywych trupów. Są różowe flamingi, czyli najbardziej obrzydliwy film w historii kina. A to jest twoja jest... opinia, czy cytujesz ty kogoś? To jest moja Aha. opinia. Ja autentycznie podczas tego filmu miałem ochotę wymiotować. Tak. Przecież jak ta bohaterka cały czas mówi o tych jajkach, jajkach, że się się niedobrze robiło. Ja przez kilka tygodni nie sięgałem po jajka właśnie, z tego względu, albo ten seks z kurą, ach, można by wymieniać. Wiesz co, co ciekawe jest, że mówisz o tym filmie, a pamiętam, że chyba, mogę to powiedzieć tutaj podczas nagrania, nakłaniałeś mnie, żebyśmy się zajęli tym filmem w naszym podcaście. Tak, bo on jest intrygujący, chce się o nim rozmawiać, ale jest obrzydliwy. Mhm. mówię to z pełną odpowiedzialnością jest tak, to oczywiście. najbardziej obrzydliwy film no. na pewno John Waters jest taką postacią, którą warto to się kiedyś zająć, bo jest to tak, nietuzinkowy tak. pan ten film również zresztą jeśli byśmy się zajęli Watersem, to na pewno musielibyśmy się na początek zająć różowymi flamingami. Jest jeszcze kilka innych filmów, które przyznaję nie, niewiele mi mówią. Koniec świata. Richarda Kelly'ego to jest ten gość, który wcześniej zrealizował film. Uh, um, Don, Donnie Darko, tak? A, lubię Dobrze mówię. Tak. Ten podobno jest nieudany. Aha. Dlatego jest w takim cyklu. Także tutaj jest pewna taka dowolność, niekoniecznie mm. patrzę na te Midnight Movies z historycznego punktu mm. widzenia, prawda? Ale wiem, że powstaje tłumaczenie książki Midnight Movies, którą tłumaczy Michał, Michał Oleszy i która będzie do zakupu podczas festiwalu. No, to fajnie. No. Ja natomiast no. kiedyś widziałem bardzo dobry dokument, właśnie pod tytułem Midnight Movies, gdzie w dokumencie amerykańskim. To, no, całość informacji dotyczących tego zjawiska. Być może też kiedyś powinniśmy się zająć tym zjawiskiem w kontekście jakiegoś filmu. Może właśnie Pink Flamingos, a może właśnie Noc Żywych Trupów, a może Głowa do Wycierania, bo to również jest dość tak film, tak, no, tak evenement, jeśli chodzi w ogóle o rodzaj produkcji tej bomba, bo wiele, wiele, wiele lat. Ale też to, co się dzieje na ekranie jest dosyć dziwaczne, a jak wiemy, mamy skłonności do tego, żeby zajmować się rzeczami dziwacznymi. Tak. Tak. Mam przed sobą opis tej książki, którą zrobili Jay Hopperman, tutaj nie ma imienia całego, ponieważ on chyba nie posługuje się cał cał cał całym imieniem, Jonathan Rosenbaum i jest taki krótki opis, Midnight Movies, wybitni krytycy amerykańscy, opisuje niemal 100 filmów, które w ciągu ostatnich 40 lat uznane zostały za kino kultowe. To jest ciekawe też dla mnie. Autorzy rekonstruują historię kina kultowego, jego twórców i widzów. Przyglądają się fenomenowi Midnight Movies, nocnych seansów w nowojorskich kinach, promujących kino awangardowe, kampowe i rewolucyjne obyczajowe. No to może być ciekawe, prawda? Tak, tak, oczywiście. Ja przede wszystkim cieszę się z tego, chyba wspólnie powinniśmy się cieszyć z tego, że na festiwale, które już się zakorzeniły w Polsce, które mają swoją renomę, również są lansowane tego typu zjawiska właśnie z pogranicza kina klasy B, co tylko powinno cieszyć, że to gdzieś nareszcie do Polski dociera. Oczywiście to jest już jakaś taka sprawa zaprzeszła. Szkoda, że nie mieliśmy okazji jako widzowie cieszyć się tymi filmami, wtedy, kiedy one zdobywały swoją popularność w Stanach Zjednoczonych, ale mimo wszystko trzeba się cieszyć z tego, że te filmy są nareszcie pokazywane na, jak mówię, festiwalach poważnych. Tak, tak. To dobrze. To dobrze. To dobrze. To przechodzimy też do y, filmu kultowego. To jest pojęcie względne. Ostatnio mówiłem ci o tym, mm -hmm. że przepnąłem trochę przez prasę i tam mm, w latach 50., czy ja, to, to był tekst 60, któregoś roku u, jeden z poważnych krytyków opisuje właśnie popiół i diament, że jest kinem kultowym, no. Także mówię, że to jest pojęcie bardzo względne. Można się sprzeczać. Jeszcze to jest ciekawe. Możemy też jeszcze sekundę zatrzymać. Te pojęcie już mówiliśmy kiedyś, poza nagraniem, kultowości dotyczące filmów trochę się zdewoluowało. I teraz stało się to troszeczkę zabiegiem marketingowym. Ja pamiętam, że filmy Kubricka uchodziły za kultowe. Właśnie takie filmy jak mechaniczna pomarańcza, które miały problemy z dystrybucją w Polsce, były wiesz, na jakichś zamkniętych pokazach pokazywane i przez to one narosły właśnie takie, taka mitologia, cała legenda wokół tych filmów. One wtedy stawały się kultowe, trudno były dostępne. A jednak um, tworzyły taką aurę niesamowitości wokół siebie. Ludzie nie tylko je próbowali zdobyć i oglądać, ale również um, pewne fragmenty filmów cytowali, próbowali, nie wiem, się do bohaterów tych filmów. Wtedy to miało znamiona kultowości. Natomiast teraz, co drugi film staje się kultowy, um, jeśli tylko można zahaczyć się o jakiś, jakikolwiek klucz, typu nazwisko reżysera albo nawet ym, jakiś kontekst wynikający z tytułu, więc dosyć ważna sprawa dzisiaj. Wystarczy, że film jest, wiesz, miesiąc z już jest kultowy. No właśnie o tym dyskutowaliśmy na łamach Stopklatki z Kubą Armatą i z, z Darkiem Kuźmą. Co dzisiaj, jest kult, co dzisiaj jest kultowe? Co to w ogóle oznacza? No i rzeczywiście wspomnieliśmy o tym problemie, że dzisiaj Często się nadaje etykietkę kultowości filmom, które są jedynie popularne, bo to trzeba odróżnić popularność od, od yy, kultowości. Ja pamiętam taki przypadek, kiedy dostałem notkę prasową, zresztą wspomniałem w tej dyskusji naszej o tym. Yy, kiedy ktoś opisał, że na festiwalu filmów kultowych odbędą się kultowe koncerty. No i rany boskie, no jak mogą się odbyć kultowe koncerty? Coś co jeszcze się nie odbyło już jest kultowe, nie? W ogóle, wiesz, powstaje pytanie, czy kultowy może być w ogóle koncert. No, no to, jest, to jest bardzo problematyczne. Nie, nie ma sensu się teraz nad tym rozwodzić. Natomiast wydaje mi się, że teksańska masakra piło mechaniczno. Zresztą wielokrotnie pada to, to określenie w stosunku do filmu Toba Hoppera. E, w dodatkach, które są załączone do, do płyty, którą, którą wspólnie oglądaliśmy, e, jest, jest uzasadnione użycie takiego sformułowania w stosunku właśnie do tego filmu. Bo to jest film kultowy. Tak, jest to film kultowy i można wytłumaczyć, można powiedzieć na pewno wytłumaczyć, dlaczego tak się stało. Przede wszystkim to jest film, który należy do tego gatunku, ja bym wrzucił do może nie jednego worka, ale do, jednego, do jednej szuflady z takimi filmami jak Ostatni Dom po lewej czy Noc Żywych Trupów Romero, dlatego że te filmy wiąże pewna wspólna cecha. To są filmy młodych reżyserów, początkujących reżyserów, którzy robili te filmy, czy powtarzam, jeśli słuchali nas słuchacze, Staliną po lewej, no to, ale to w dwóch zdaniach muszę powtórzyć tą tezę. Że to są filmy robione przez młodych reżyserów w niezależnych studiach, robionych tak naprawdę chałupniczymi metodami, i wydaje mi się, i to jest już w kierunku kieruje to, to, to kolejne zdanie, które teraz powiem kieruje w kierunku hmm, teksańskiej masakry piłką że tkwi w tych filmach taka pierwotna siła, coś, czego nie zobaczymy w Hollywood w tamtym okresie, pewna bezpardonowa sprawa pokazywania pewnych rzeczy na ekranie, w tym wypadku oczywiście chodzi o okrucieństwo To jest tożsame właśnie w tych trzech filmach, które wymieniłem. Mało tego, w przypadku teksańskiej masakry piłą mechaniczną jest to przykład filmu, takiego rekordu, który tak naprawdę szybko nie został poprawiony. Jest to jeden z przykładów kina niezależnego, który naprawdę, kultowość tego filmu również polega na tym, że to jest film Robiony jako, jako film undergroundowy, który zdobył bardzo dużą popular... popularność nie tylko wśród y, widowni w sensie popularności, popularności, ale również popularność komercyjną. Co tak. Ci, aż ci spadła szczęka. Nie, e, część słuchawki. Chciałem się szczęka. Dobra, ok. Mhm. E, tak, zdecydowanie. Tym tym bardziej jest to zaskakujące, że ten film jest niezwykle ostry. W sensie, właśnie taki bezpardonowy, pokazuje się chyba pokazano tam wszystko, co reżyser miał w głowie, i specjalnie się z tym hamował. Także trup się tutaj gęsto. Tak, i dlatego dobrze wpisuje się w to kino młodych gniewnych. Tak, którzy, tak, tak. Mhm. Którzy, którzy wiesz, na przełomie lat 60., 70. Postanowali, postanowili, tak naprawdę, nie śląc się na jakąś, teraz to co mówię, nie śląc się na jakąś wielką metaforę, ale chcieli wykrzyczeć swój bunt, chcieli wykrzyczeć swoje zdanie na temat tego, co działo się wokół nich, czyli to, co się działo w Stanach Zjednoczonych, czyli rozpędzanie bardzo brutalne, wiesz, demonstracji studentów, to, co działo się w Wietnamie, ale nawet zauważ, tu jest taki wkręt dotyczący kryzysu paliwowego, ponieważ bohaterowie tego filmu dostają się na taką stację paliw i nie ma dla nich paliwa, co wiąże się, raz jest to odczytywane przez współczesnych widzów jako, jako taki wkręt właśnie w współczesność, która ich otoczała, a dwa, dramaturgicznie ma to uzasadnienie, że oni nie mogą pojechać dalej. Mhm. Z tak. Jeszcze... Z, jeszcze tylko wspomnę mhm. o tym, że ten powrót y, filmów gore, które już jednak są finansowane przez większe wytwórnie, który możemy obserwować w chwili obecnej, jest także wywołane tym, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych, co działo się po 11 września. Prawda? Bo powstały remake'i znanych filmów, teksańskie masakry, Wzgórza mają oczy, piła, powstała, która już nie była oczywiście re, e, remake'a, to wszystko ma swoje uzasadnienie w tym, co, co w chwili aktualnej e, odbywa się w Stanach Zjednoczonych. I tak też było w przypadku teksańskiej masakry piły mechaniczną, bo działo się tam niemało, o czym wspominałeś przecież przed chwilą. No. To możemy chyba streścić pokrótce fabułę, tak? Czy jeszcze chcesz coś dodać? Nie, nie. myślę, że o, o samym filmie będziemy jeszcze mówić. Ja bym chciał powiedzieć na temat samego hopera coś, ale to rzeczywiście może powiem jak przedstawia się pokrótce treść filmu ona może jest znana współczesnym widzom z remake'u tego filmu czy z nowej wersji tego filmu z ubiegu... Obiegu, kilku lat wcześniej to chciałem powiedzieć z realizowanej nowej wersji tego filmu ale tutaj rzeczywiście historia przedstawia się w sposób następujący obserwujemy taką... taką gromadkę, taką przyjaciół, którzy podróżują gdzieś samochodem, takim wiesz, wyjętym jakby trochę z serialu Scooby Duwariu, to jest taki van podróżują sobie gdzieś, chcą zapiknikować w, na takich odludziach amerykańskich, to znaczy w jakichś peryferiach wsi amerykańskiej podróżują i nawet chyba tam pada takie zdanie w pewnym momencie, że, że to są jakieś tereny, gdzie, gdzie pochodzi część rodziny jednego z bohaterów Domy... Tak, to na pewno na pewno muszą być tereny, z których jeden się wywodzi, bo oglądają przecież dom, w tak, tak, którym kiedyś przebywali jako dzieci. I wiesz, Wszystko na tym etapie, takim początkowym tego filmu rozgrywa się właśnie taki słoneczny dzień, można powiedzieć nawet upalne lato. Groza narasta w sposób taki na początku dość umiarkowany. Są takie sygnały, może o tym powiemy później. Ale to, co stanowi o sile tego filmu, to to, że ci nastolatkowie, ci młodzi ludzie trafiają zupełnie przez przypadek w łapy psychopatów. Jest rodzina, która mieszka gdzieś tam właśnie w opuszczonej, takim opuszczonym, opuszczonym terenie. Rodzina, która straciła pracę w rzeźni, którą zamknięto i cała patologia tego Zjawiska tej rodziny polega na tym, że oni jakby nie potrafili się obudzić z tego, że stracili pracę i wynieść się, wiesz, tak jak bohaterowie książki Johna Steinbecka, krona gniewu, gdzie, gdzie, gdzie kończyła się praca, to po prostu gdzie zawijali się i jechali w poszukiwaniu pracy. Oni tam zostali. I tak naprawdę ta rodzina ciągle wykonuje pewien rytuał. Tym z tym, że ten rytuał, który był wykonywany wcześniej w rzeźni, oni przenoszą na na ulicę, na, na, na, na, na szosę, Po prostu zajmują na się. Zewnątrz. Na zewnątrz. Tak, tak, na zewnątrz. Zajmują się teraz łapaniem turystów, łapaniem przygodnych jakichś, właśnie autostopowiczów. I, hm, tu dużo mówić. Traktują ich jak bydło. Traktują ich jak sposób zarobku, ale również traktują ich dosłownie jako towar konsumpcyjny. To znaczy, Hopper pokazuje w tym filmie, no, łamie jedną z takich podstawowych, podstawowych tematów tabu, czyli pojawia się tam kanibalizm w tym filmie. i sensem tego filmu jest to i to wiesz, można się kłócić czy jest, czy jest to mniej lub bardziej poważne ale sensem tego filmu jest to kto zostanie zjedzony w tym filmie, a komu się uda uciec i ciekawe jest to, że taką takim głównym protagonistą w filmie Hoppera jest bohaterka Sali. Czyli jest to kobieta, wcześniej czy później jej koledzy stają się ofiarami tej rodziny, natomiast Sali musi stawić czoła jako najsilniejsza z całej gromadki tych, tych, tych turystów, najsilniejsza postać walczyć z rodziną, tą zwariowaną rodziną. Czy jej się uda czy nie, to warto zobaczyć w tym filmie. Ja nie chcę chodzić szczegóły, dlatego, że zaraz dojdziemy do tych do, do, do, do szczegółów, kto morduje, jak morduje, i, i jak przedstawia się te niuanse opisujące tą rodzinę zwariowaną. Nie wiem, jak myślisz, czy na tym można skończyć opisując, tak, co preścimy? Tak, treści? tak, tak. Eee, można tylko wtrącić, skąd taki tytuł, ponieważ jest tam sławetna postać Lederface'a, mhm. który rzeczywiście biega z, z piłą mechaniczną przez niemal pół filmu. <laughs> mhm. no, to tylko tyle no. to, co łączy, to co łączy ten film estetycznie z ostatnim filmem po lewej, po lewej to, to w jaki sposób to jest pokazane, to znaczy ten rzeczywiście na po, poły amatorski na, na poły dokumentalny sposób realizacji tego filmu to mi się wydaje jest bardzo istotne, to czego nie mogę opowiedzieć jest straszając treść tego filmu a co jest tak naprawdę mm, przyczyną do... Tu nie, ma um tej... tu nie ma umowności tu jest ta, czysty ta. naturalizm ale też, nie wiem czy się ze mną e, zgodzisz, nie ma epatowania mimo wszystko przemocą. E, e, no nie ma takich obrazków e, przecinania zwłok, które byśmy dokładnie obserwowali. Tutaj przychodzi mi do głowy scena, w której ginie chłopak na wózku inwalidzkim. Mhm. Prawda? Mhm. Tak, tam jest e, jak, jak, jak, no, jak my ją oglądamy w ogóle. Mimo w wszystko, ale jest to film obrzydliwy, którego się osobiście bardzo boję. Tak, wiesz co, ten film dla mnie działa taką właśnie swoją pierwotną siłą. Ja strasznie cenię ten film za to, że tu nie ma ściemy. To, to jest film, wiesz co, ja jeszcze właśnie mówiąc o Hopperze, jak już film, to się zresztą na, na, na, na... podstawie samego Hoppera, reżysera tego filmu. Ja śmiem twierdzić, że on y, nigdy y, więcej już nie poprawił y, tej jakości swoich filmów. To znaczy, m, nigdy nie osiągnął y, tej, tej pierwotnej siły, takiego artyzmu, jakie osiągnął właśnie w filmie teksańską masakra piłą mechaniczną, który wiesz, powstał w roku 70. czy fartym. A tak naprawdę on później zrealizował y, kilka filmów, które niestety są y, słabsze. Duch. Y, wiesz co, właśnie To o tym chciałem powiedzieć za chwilę, bo to jest inna ciekawa sprawa, ale na przykład... Film zaraz po teksańskiej masakrze piłą mechaniczną, czyli Eaten Alive jest zdecydowanie słabszym filmem, a to o czym ty mówisz znowu film Duch, taki jest polski tytuł tego filmu to jest przykład kina typu mainstreamowego. To jest tytuł Poltergeist. Tak. Zresztą, wcześniej... yy, zresztą był realizowany pod kuratorem cura, Stevena Spielberga. Tak, tak. To przedstawia się jego wcześniejszy film bo Poltergeist, czyli Duch z 1982 jest roku. Natomiast Miasteczko Salem, jego film z roku 1979, to również jest mainstreamowy film na podstawie książki no, mainstreamowego pisarza Stephena Kinga. Ten film Miasteczko Salem to jest taki miniserial telewizyjny. Ja go widziałem. Fajnie to się ogląda. To jest, to jest dobrze pokładany film z ciekawą treścią, no bo na tym napazuje na dobrej książce. Natomiast brak w tym filmie, brak w tych filmach późniejszych Hopera jest na pewno co charakteryzuje ten film, czyli naprawdę ostra jazda. Ja mam wrażenie, że mu się ten film po prostu udał przypadkiem, bo są w tym filmie niedociągnięcia, o czym zapewne będziemy za chwilę, yy, za chwilę mówić. No nie jest to wybitny twórca, no, no musimy się zgodzić, Jacek, z tym. Już nawet yy, ten film, yy, duch poltergeist zrobiony pod kuratorem Stevena yy, Spielberga no pozostawia ra raczej yy, niedosyt. Yy, tak. Yy... Wiesz co, Broniłbym bardziej Romero, bo ja uważam, że Romero oprócz nocy Żyjów trupów zrobił co najmniej dwa, trzy filmy bardzo ciekawe. To tutaj w tym wypadku muszę się z tobą zgodzić, że ja no, oglądając Miasteczko Salem czy właśnie Ducha jestem w stanie zobaczyć film rzemieślnika, fachowca, ale tak naprawdę nie widzę powodu, dlaczego Hopper, tak mocny facet, który zrobił tak mocne uderzenie Teksanską masakrą, zrobił <śmiech> tego typu filmy. Możliwe że, miał, możliwe, że miał tylko środki na realizację takiego filmu, do którego no, nie trzeba jakichś wielkich nakładów, o, co widać do, yy, doskonale i nie miał jakiejś specjalnej wizji rozwoju własnej kariery, dlatego taka niekonsekwencja też u niego, Oczywiście pozostał przy ulubionym przez niego gatunku, czyli horrorze, ale z zupełnie y, różnie go potraktowanym, bo mamy na początku kino gor, później film y, kinogrozy bardziej takie klimatyczne jak y, duch, prawda? No nie, ja podejrzewam, że ten facet no, nie ma po prostu, nie wiedział jak ma wyglądać jego dalszy rozwój, jego kariery i nie, mu, nie umiał też wykorzystać momentów. Który, e, czyli tej teksańskiej masy krypiło mechaniczną, żeby jakoś zaistnieć. No, a możliwe, że też wspomniałeś o tym, że jest rzemieślnikiem. Ja nie, ja nie do końca jestem przekonany, czy on jest rzeczywiście tak dobrym rzemieślnikiem. Hmm. Wiesz, to nie, ja nie mam, Patryk, y, nie mogę żadnych zarzutów y, po stronie realizatorskiej mieć do właśnie do filmu Duch y, Pottergeist. To jest naprawdę sprawnie opowiedziany w filmie, sprawnie zrealizowany. A ja rozumiem, że on się zestarzał, ale naprawdę, ja do tego filmu nic nie mam, jeśli chodzi o stronę realizatorską. To jest naprawdę bardzo dobrze zrobiony film. Dlatego mówię, że... No się bardzo dobrze. dobrze ja uważam, dobrze. że to jest w, mi w miarę dobrze. O. Nie, ja tam nie widzę na przykład żadnych błędów, żadnych, wiesz, ani narracyjnych, ani fabularnych. Dobra, ale wiesz co, zostawmy Hoppera jako późniejszego twórcę, skupmy się na tym. Ciekawe jest to, że na obwalucie płyty, którą mamy, jest opis, że to jest debiutancki film Hoppera. Ja też bo dzisiaj myślałem, że jest to film jego debiut, natomiast dzisiaj natrafiłem na IMDB, że on jeszcze wcześniej zrobił film w 69 roku. A, ale tu jako chyba scenarzysta. Wszystko by się zgadzało. Teraz widzę. Tak? Jako scenarzysta? Reżyser, tak, jest taki film Czekaj, action, a ja, ja, ja, mam, ja mam to przed sobą i to jest jako... Reżyser też? Wydaje mi się, tak, że tak, jako reżyser, reżyser też. Reżyser. Reżyser. reżyser, reżyser. No dziwne, więc jest tu jakiś powielany błąd, bo ja twierdziłem, że to jest jego mm, debiut. Mówię o teksańskiej. Tak samo jest podane na oborucie filmu. Tego filmu przyznaję nie znam który tutaj jest podany na IMDb, czyli tytuł EXCHELS, czy X, Ex... Nie wiem, jak to się odczyta, nawet to jest 2G w środku. jakoś tak. No, no dobra, to jest warto się nad tym zastanowić, może ten film gdzieś zobaczyć, jak, jak to wygląda. Natomiast to, co jest źródłem ciągłej fascynacji, również mojej, jeśli chodzi o teksanską masakrę piłą mechaniczną to jest to, wiesz co, złożoność tego, tej, tej, tej choroby, nie bójmy się tego psychicznej, która opanowuje bohaterów tego filmu. Bo yy, to, co tu widzimy, to możemy mówić mniej czy bardziej, sobie ktoś zasługuje wiesz, na śmierć, jest, jest, nie wiem, w filmie, no nie wiem, ciebie na przykład bardzo frustrowała postać tego chłopaka na wózku inwalidzkim, pamiętam... O, tak, Jacek, ja mu życzyłem śmierci, naprawdę. No. Ja naprawdę czekałem na ten moment, aż w którym on zginie. I było mi niezwykle e, smutno, że tak długo musiałem na to czekać. Jezus, jezus. Jezus. Jezus. Jezus. Jezus. Jezus. Nie, wiesz dlaczego? On był maksymalnie irytującą postacią. Tak, ale wiesz ty... on, on też był skrzywiony psychicznie. Zostańmy chwilę e, przy tym, dobra? bo Będziemy znowu tak skakać, jak możemy. Ja uważam, że on był psychicznie mm, skrzywiony dość y, mocno. Z jednej strony można jego zachowanie dość takie... Pff, dziwacznie usprawiedliwiać jego kalectwem, ale on był dla mnie nieprzewidywalny w równym stopniu co mieszkańcy historycznego dziś, dziś domu. Nie, nie uważasz, tak? Jacek, on się zachowywał on się zachował nienormalnie, ten człowiek. Wiesz co, no tak, zgadzam się z tym, że był frustrujący, ale... Jak oglądałeś dokumenty do, do, do, dołączone do, do tego wydania, to jest to um, świadoma decyzja reżysera. I on, ten, ten, ten aktor, który, który odgrywa właśnie um, chłopaka na, na wózku, mówi o tym, że, że, że taki, taki miał być i, i taką postać miał stworzyć. Wydaje mi się, że to jest ciekawy zabieg, bo pokazuje właśnie, tak. wiesz, no, no wszystko, że nie każdy tam jest taki jak właśnie, jak, jak bohaterowie z Kubiduariu, piękni uśmiechnięci i tak dalej. Ale tak, tak, z tym się zgodzę, że jest to ciekawy zabieg, tym bardziej, że on w pierwszych partiach filmu jest wysuwany na pierwszy plan, zdecydowanie, dopiero później w sali zaczyna być tą postacią wiodącą, prawda? To jest podobny z, zabieg, wiesz, jak w Alienie, Riddle'a Scotta gdzie na początku mhm. nie wiemy, kto jest głównym bohaterem i staje się bohaterem tak. kobieta. Wiesz co, zwróćmy uwagę, tak. zanim dojdziemy do tych najbardziej krwawych fragmentów, Zwróćmy uwagę, bo powiedziałem na początku, że ta groza jest tutaj dozowana. Bardzo ciekawie. Mamy, mamy upalne lato, mamy wiesz podróż w blaskach słońca, czy w blasku słońca jednego. I możemy się zastanawiać, jak, jak ten suspense tutaj Hopper buduje. A buduje go bardzo sprytnie. Pamiętasz rozjechane zwierzęta na jezdni? Tak, tak. Zresztą yy tym zwierzętom poświęca się troszeczkę uwagi w dodatkach zamieszczonych, że to, no, tak, tak, była pani... dojdziemy, dojdziemy, dojdziemy do tego. Więc są zwierzęta, które, przynajmniej jedno zwierzę, pamiętam, to pancernik rozjechany na ulicy. Następną sprawą jakby narasta ta groza, nasi bohaterowie biorą autostopowicza. I dowiadujemy się, że to jest jakiś autochton, jakiś lokalny wariat. Rewelacyjna rola, moim zdaniem, chłopak, który nie do końca no, ma, ma po kolei w głowie. Potem dowiemy się, że to jest jeden z juniorów rodziny tej zwariowanej, ale to, co on robi tam w środku, już jak go zabrali, co robi w środku w samochodzie, bawi się, wiesz, sam się kaleczy nożem, pali jakąś saletrę, czy nie, przepraszam, on pali zdjęcie, bo wcześniej mówi, że tak. zrobi im zdjęcia, za zdjęcia trzeba zapłacić, wiesz, narasta taka dziwna atmosfera, mniej lub bardziej, którą możemy odnieść do rzeczywistości, wiesz, kiedy, kiedy jakieś są burdy takie pseudokibiców, że to się zaczyna właśnie od takiej iskry, że skąd jesteś, wiesz, <śmiech> co tu robisz i potem jest buch, buch, buch i wszyscy leżą, wiesz, pobici. I coś, coś takiego tutaj mamy, ma, ma miejsce. Oni na, w końcu wyrzucają tego chłopca z, z tego samochodu, próbują zatankować na stacji paliw i ciekawe jest to, że my później dowiadujemy się, że to wszystko jest, wiesz, poukładane. Ten te autostopowicz, ci ludzie na stacji paliw, to jest jedna wielka rodzina która w ten sposób nagania niejako swoje przyszłe ofiary do tego domu, o którym wspomniałeś, żeby móc ich po prostu zjeść. A co ciekawe, ten dom dla mnie, jego jego sama budowa, architektura, ale to też w jaki sposób on jest tam pokazywany w tym filmie, dla mnie stała się wiesz, naprawdę archetypem takiego domu horroru. Ja jak pamiętam ten dom, jego budowę, pamiętasz te schody, to te, te, te skóry wyprawione na ścianach, ten, ten niesamowity, y, niesamowite drzwi metalowe, które zasuwa gwałtownie główny bohater, te drzwi, które są wyjęte żywcem właśnie z rzeźni, naprawdę jest to kapitalnie pomyślane, jeśli chodzi o, o samą aurę niesamowitości. Tak. I znowu mówimy o domu. Tak, tak jak poprzednim razem przy okazji no, zagładowego Asheru. Widzisz? Tylko, że tutaj różnica jest taka, że ta stylizacja idzie w inną stronę. Wiesz co, ja bym powiedział, że, że nie ma tutaj takiej stylizacji. Nie, no, nie patrę, tylko takiej, ale w ogóle nie ma stylizacji. Nie, patrzę. poczekaj, no. po, bo Hopper mówi w pewnym z wywiadów, że on zdawał sobie sprawę jako reżyser, że dobry horror to nie tylko horror, który ma w swoim temacie jakieś niesamowite rzeczy przerażające, ale również atmosfera. I on próbował właśnie nagromadzeniem tych wszystkich szkieletów, tam były one realizowane, wiesz, pamiętasz, jest taki facet, który to robił. Krzesła, wiesz, z, krzesła, kurczę, z... Z kręgosłupa, z żeber, z jakiś tam właśnie części czaszek. I on Hopper wiedział o tym, że kreując taką, takie, taką sytuację rekwizytami właśnie wiesz, w klatce, jaka jakiś kurczak, jakieś pióra pobierane, właśnie tak, te skóry tak. na, na ścianach ym, co jeszcze, te haki rzeźnickie, więc wydaje tak. mi się, że tu jest kreacja. Jest. Tak, tak, tak, tak, tak, tak. Najbardziej to, tak. to nie jest. No to tak zgodzę się z tobą. Natomiast. Co więcej, jak, jak teraz oglądałem, mogę, na moment. No Pojawiają się tutaj jeszcze takie zaszłości z takiego klasycznego horroru, aha. czego później nie spotykamy tak często. Chodzi tutaj o pewne elementy powiedzmy magiczne. A, to ciekawe. A wiesz, w czym no, wspomnieliśmy o paleniu zdjęcia, prawda? Aha, aha. On pali wizerunek tych ludzi, którzy za chwilę zostaną zamordowani. A, Także przy, na tym, na tym ganku też wisi u góry. Jakieś elementy, które miałem takie skojarzenia z jakieś, takie jakimś, e, tak, jakieś wódu mm -hmm. coś, coś, e, coś e, w tym stylu, prawda? Nie zauważy... A, miałem to, takie to... wrażenie, że to jest zupełnie świadome, wiesz, że pali właśnie ich wizerunek, czyli oni ulegają jako zagładzie. Jeszcze nie zwróciłem na to uwagę wcześniej, ale ma to, no, jest to bardzo ciekawy wkręt, uważam, bo... Jednak oglądając ten film... <grymne> oglądając... Po, pozwól, pozwól, pozwól. Ja Dziękuję. Się. Dobra, no, kontynuuj. Więc, wiesz to, ciekawe jest to, o czym mówisz, dlatego, że jednak to, to na co zwraca się głównie uwaga oglądając ten film, to ta przywiązanie właśnie do cielesności, anatomii, wiesz, to, co możemy zrobić z ludzkim ciałem, jak go przetworzyć... Tak. Ale oczywiście, bo to jest wyznacznik yy, kina gor. Tylko to jest jeszcze gor w takiej fazie wydaje mi się przejściowej. Od tego klasycznego horroru ku, te, y, to, ku takiemu kinu jak chociażby nie wiem, cykl Piła już nie ma żadnych elementów magicznych. Nie? Mimo, że jest tam ileś 10 lat kręcony y, później. Ale właśnie mm, do filmów które są wyprane jakiejkolwiek niesamowitości atmosfery, a opartych na takiej czystej fizyczności i temu, co się mo może stać z ludzkim ciałem, prawda? No, ta cielesność, ta fizyczność jest bardzo istotna. Już teksańskie masakrze y pile mechaniczną, ale tak jak mówię, te elementy, no może nie nadprzyrodzone, ale takie niesamowite, jeszcze gdzieś tutaj tak delikatnie są zaznaczone, no. Dobra, dobra, dobra. Słuchaj, może skupimy się teraz na opisaniu domowników, przynajmniej tych ważniejszych, którzy występują w tym filmie. Tak. Wspomnieliśmy, wspomnieliśmy, może inaczej, zacznijmy od tych, o których nie mówić. Jest ojciec rodziny. Je jeszcze gospodany. tylko, mogę na moment, mhm. Jacek? Tak, proszę. Zanim dokładnie zaczniemy opisywać poszczególne poznacie, warto zaznaczyć, że takie charakterystyki, jakie mają zbrodniarze z tego filmu, nie mają ofiary, prawda? Mi się one mienią, szczerze powiedziawszy. Postaci, troszeczkę w sensie ta, nastolatkowie. Tak, ta, ta, ci nastolatkowie. Za wyjątkiem sali, która tutaj odegra dość istotną rolę i człowieka na wózku, Pozostałe postaci troszeczkę e, mi się mylą, bo nie ma na nich postawionego odpowiedniego akcentu. E, co ciekawe, tym samym Hopper obniżył troszeczkę, e, poprzez ten brak identyfikacji z postaciami, które nie są tak wyodrębnione, które nie, nie posiadają takiej szczegółowej charakterystyki, mm, poziom chyba szoku. Wydaje mi się, że o wiele bardziej byśmy przeżywali ich śmierć, gdybyśmy je poznali skąd są, dokąd jadą, i troszeczkę ich przeszłość, czy e, mają się ku sobie, a jeśli tak, to jak bardzo. Nie, Nie ma to takiego opisu szczegółowego. Wiesz, to, tak, tak, to o czym mówisz zostało rozwinięte w tych nowych odsłonach. Nie wiem, czy widziałeś mhm. w masakrę sensie masakrze gdzie ten wątek jest poprowadzony w ten sposób, to jest sprytnie, bo ten film dzieje się też w latach siedemdziesiątych, mówią o nowej wersji teksańskiej masakry i te postaci tam, na przykład chłopcy czy faceci są z poboru mają wyjechać za tydzień za, za, za 10 dni do Wietnamu Aha. Aha. i palą swoje jeden z, jeden z bohaterów pali swoją um, książeczkę poboru, co widzi jeden z członków rodziny i go to bardzo denerwuje, to znaczy on był kiedyś policjantem czy stylizuje się na policjanta w związku z tym jest bardzo zły, że coś takiego on zrobi, więc tu jest ten wątek poprowadzony Natomiast tu masz rację. Jest coś takiego, że bardziej te postaci, nazwijmy je złe, czyli ta rodzina pokręcona. Są zindywidualizowane, tak. zwyczajnie. Zdecydowanie na pierwszy plan mhm. wysuwa się wspomniany przez ciebie um, Laterface. Tak. No, zostawiam tobie tutaj pole, bo nie chcę się wtrącać znowu. Pomysł na to, żeby ten człowiek miał maskę zrobioną z ludzkiej twarzy i żeby biegał z mechaniczną piłą, wziął się z samego Hoppera. Hopper wspomina, że jako młody chłopak, jako młode dziecko w jego rodzinie opowiadano historię o psychopacie, który robił z ludzkiej skóry abażury. To jest znana postać psychopata, o którym wspominaliśmy w przypadku psychozy. Natomiast pomysł z mechaniczną piłą Wziął się z tego, to jest fajne, że Hopper był w jakimś supermarkecie, takim dużym typu, nie wiem, nasze kastoramy czy coś takiego, czy Obi, I y, strasznie zdenerwowało go to, chciał, co, chciał tam coś kupić. Strasznie zdenerwowało go tak, że strasznie dużo ludzi jest w tym, tym sklepie, że nie mógł się wydostać z tego sklepu. I akurat y, został jakby zatrzymany przez tłum przy stoisku z piłami mechanicznymi. I w jednej chwili powstał pomysł, w jaki sposób można się wydostać z tego tłumu. Aha za pomocą tej piły. I to, był, to była przyczyna, żeby dać bohaterowi, ja się przyczyna, no nie przyczyna, ale pomysł na to, że bohater powinien posługiwać się tak surrealistyczną w swoim użyciu, samym surrealistycznym narzędziem morderstw. Ale przyznać należy, że to robi niesamowite wrażenie w filmie. Jest to strzał w dziesiątkę. Ta postać Letterface'a, która posługuje się mechaniczną piłą, często w tym filmie my słyszymy, jak ta piła jest odpalana przez Letterface'a i ten dźwięk odpalanej piły, narastanie tej piły, kiedy on goni sali, czy to po mieszkaniu, czy w lesie robi piornujące wrażenie. Albo to, jak ona się zacina i trzeba jeszcze raz ją odpalić. Wiesz, no to, to jest takie drobne rzeczy, które budują niesamowity suspense w tym filmie. Pomijając kwestię czy jest to mniej lub bardziej użyteczna rzecz, kiedy goni się ofiarę, którą chce się załatwić. No, czy nie lepszy jest, nie wiem, pistolet czy nóż. No, no nie wiem, nie wiem. Natomiast pomijając konsekwencje jakieś logiczne, to robi to niesamowite wrażenie. Tam jest scena w tym filmie... O nie, dobra, to jeszcze zcharakteryzum bohaterów. Jest dziadzio. <grytania> Patriarcha rodu. Prawie nieprzytomna, zmumifikowana postać. Dziadzio, który, jak się domyślamy, również pracował w rzeźni, ponieważ odgrywany jest w pewnym momencie rytuał, <grytania> kiedy on ma, podobnie jak kiedyś to robił w rzeźni, ogłuszyć sali młotkiem, uderzając ją w głowę. To jest coś niesamowitego, ta scena, kiedy, kiedy dziadzio opada z sił, jemu podają do ręki ten młotek i on próbuje uderzyć w kark, czy tam w potylicę sali. Ona przeraźliwie krzyczy, jest podtrzymywana przez, wnucz, podtrzymywana jest przez wnuczków, którzy, którzy zachęcają dziadka, walnij ją, uderz ją. A i... ta scena, jak się dowiemy, która jest niezwykle przerażająca, w rzeczywistości była dla samych odtwórców niezwykle zabawna. Tak, tak. O czym dowiem się z dodatków dołączonych do płyty, ponieważ wy wydawała taki papierowy dźwięk. Natomiast w filmie wygląda to zupełnie inaczej i do śmiechu nam z pewnością Tak, tak, jest. tak, bo tam dochodzi dźwięk oprócz krzyków, Wiesz, ten młotek wędruje, upada, wypada z rąk dziadkowi i wpada do miednicy metalowej, która ma zebrać krew, kiedy on już ją ogłusza. No tak jak się rzeczywiście szlachtuje świnie i dźwięk tego młotka, który wali się w tą metalową miednicę. Wiesz, w końcu pojawia się kropla krwi na, na, na, na, na, na palcu sali. I co robi ten dziadek? Bierze jej rękę i zsie ten palec. Wysysa z, nią, z niej krew. No. Ta scena to trwa jest bardzo, jest... E, Tak, to jest bardzo istotne, ponieważ przez e, dużą część filmu o, myślimy, że on jest nieboszczykiem. Tak, dlatego mówię. On w ogóle się do... nie rusza i dopiero tak. ożywa w momencie, właśnie do tego zmierzam, w momencie, kiedy zaczyna ssać tą krew ja się śmieję, bo naprawdę... no właśnie nie to... wiem czemu się śmiejesz bo wiesz to bo jest to artyzm to raz, a dwa, że lubię strasznie gor, lubię tego typu sceny natomiast y, może to jest odruch y, obronny, bo ta scena naprawdę jest straszna, y, podobnie jak scena wcześniejsza, albo zaraz późniejsza, kiedy oni zapraszają ją w cudzysłowie na obiad i sali jest przywiązana do krzesła, ale tak naprawdę tym krzesłem jest trup ale... Y no, opisujemy scenę natomiast powinniśmy Dobra. charakteryzować postaci. Ale jak już jesteśmy... Nie. Dobra, to później w toku rozmowy wrócimy do tej sceny. Teraz opiszmy jeszcze ojca. Ale może. tak naprawdę, tak, jest, jest patriarcha, czyli dziadek, jest letterface, czyli, czyli ten taki, tak najbardziej na, największy, jak to powiedzieć, no postać, która najwięcej biega w tym filmie, jest najbardziej ruch, ruchliwą postacią. Jest ojciec letterface'a, który pracuje w takim sklepiku, jest. Czy na stacji benzynowej? Na stacji benzynowej, a z tyłu jest chyba taki jakiś sklep, tak. coś takiego. Jest, jest ten, powiedzmy, autostopowicz, czyli kolejny, wiesz. Kurczę, oni wszyscy jakby się parzyli między sobą, wiesz, tak, tak to wygląda. Bo wszyscy są dotknięci jakimś dziwną deformacją, mają jakieś znamiona na, na ciele, rozbiegane oczy, dziwne uzębienie. No i yy, też dziwną psychikę, prawda? Czy kogoś jeszcze nie wymieniłem, No jest oczywiście jeszcze szkielet babci. <laughs> Na, na, na krzeseł, I to, na, na fotelu. I to chyba w, w wszyscy. Tak. Cała dysfunkcyjna rodzinka. Tak, tak. To jest <laughs> natomiast w, wrócę do tej sceny, e, która troszeczkę odbiera strachu tego, temu filmowi, ponieważ jest przesadzona. Jest, jest przedługamy. O której scenie mówisz teraz? O tej... O, tej, e, o scenie obie... kolacji. O... Aha, aha, wiem o co chodzi. Mhm. Mhm. I tak jak przerażałem się na początku tak stopniowo, to mój strach wygasał, bo za długo, za długo. Zdecydowanie. To powiedzmy o co chodzi, że Sally jest oczywiście w szoku, ponieważ jest przywiązana do takiego fotelu z trupem, znaczy ona siedzi na trupie tak naprawdę, cała rodzina przygotowuje się do zjedzenia tych kiełbas, które robione są z ludzkiego mięsa i sali zaczyna krzyczeć, na co rodzina ją przedrzeźnia. I tutaj wraca, wrócę znowu do tego, co mówi Hopper. Hopper powiedział, że chciał stworzyć atmosferę takiego pierwotnego strachu, to znaczy kiedy dziecko takie atawistyczne wiesz, lęki. Kiedy dziecko zaczyna płakać, to rodzice lub, nie wiem, ludzie, dorośli, którzy się znajdują koło dziecka, albo starają się uspokoić, albo pokrzywiają się tym, temu dziecku, wiesz, tam eee, co płaczesz, nie wydurniaj się, nie mazgaj się. I tutaj mam czynienia właśnie w ujęciu opera właśnie z tego typu figurą, taką ym, figurą estetyczno-narracyjną. To znaczy pokazuje w jaki sposób te dziecięce lęki mogą na nowo być odrodzone. Ale masz rację, że ono, ta scena może trwa za długo. Tam są takie popisy operatorskie, są takie makro zbliżenia oczu sali i dźwięk jest kapitalny, nie wiem czy pamiętasz, takie, takie jakby przesuwanie po, po tak, tak, strunach tak. struna gitary basowych, jakieś takie wiesz, takie dziwne, dziwne dźwięki. Ja chciałem jeszcze wspomnieć o tym, że ten film rzeczywiście przelaża, Ja się długo ociągałem, żeby, żeby go zobaczyć. Już od jakiegoś czasu miałem płytę w domu, już też wcześniej proponowali, żebyśmy ten film omówili, ale ja z, jakoś tak podświadomie się z tym opierałem. Bo naprawdę ten film mnie przeraża, tak, nie, nie, nie oglądam go ze spokojem i nawet ten niepokój pozostaje na długo po zakończeniu filmu. Ponieważ nie, nie tylko tutaj chodzi o poziom okrucieństwa, przemocy, bez, yy, bezwzględności, ale to, Tyle bardziej co o pewną nieprzewidywalność. Mamy do czynienia z osobami chorymi psychicznie, skażonymi, mm. które zachowują się... Dziwnie to chyba mało powiedziane. No, odbiegają daleko od normy, dlatego trudno założyć, że będą się zachowywać nad... normalnie. Nie, prawda? Oni... oni No nie, nie są... Nie, tr trudno mi jest mówić troszeczkę o tym filmie. Oni naprawdę taki... Nie... No, bolesne. Ale na tym, wydaje mi się, zasada się wielkość tego filmu i to, że w ogóle takie emocje... Tak, tylko się... wiesz co, ja inaczej reagowałem kilka lat temu na ten film. Ja hmm. Chyba wolę. Dzisiaj... Się, tak, brałem to pod uwagę. Chyba wolę dzisiaj kino takie w rodzaju Rogera Korman'a, Prawda? Taką, taką, taki typ grozy. Okej, okay, więc ja powiem, że nie wiem czy wolę, ale bardzo lubię teksańską masakrę i ta perwersja, która tam się pojawia um... no, ja się zdarzeję ty wciąż jesteś niedojrzały no. <laughs> chyba tak jest, to jest ta perwersja, która tam się pojawia um, nie wiem, w jaki sposób działa na mnie na tyle oczyszczająco, w tym sensie, że um, no, ja, możemy dużo mówić na ten temat, wiesz zdrowia, zdrowia psychicznego, czy, czy to jest dobra rozrywka czy nie, natomiast te sceny są Naprawdę dla mnie, o ten film nie musi być dla mnie poprawny politycznie, poprawny politycznie. nie musi mówić jakichś wielkich rzeczy o, o, o ludziach czy w ogóle o naszej cywilizacji. Natomiast jest tam pierwotna siła, która, która działa na mnie dzisiaj. Ja się zgodzę z Tobą, że tam jest straszne okrucieństwo momentami i sadyzm, wynikający, co chyba jeszcze bardziej przerażające, że z jakiegoś działania metodycznego. No bo jest tam taka scena straszna, kiedy Letterface wyciąga jedną ze swoich ofiar z żywa ofiarę z takiego zamrażalnika. Ona miała tam po prostu swoje przeleżeć, a ona żyje. Nabija ją na hak rzeźnicki. Wbija jej ale hak to pomyliłeś w Jacku kolejność. Okej. Okay, tam jest jeszcze jedna kolejność. Hmm. Ona wchodzi do tego pomie y, pomieszczenia i ono ją hmm. od razu nabija na hak. Dopiero Aha, później ona loduje wcześniej... w zamrażarce. Hmm, Okej, okay, bo tam też jeszcze jest kto otwiera tą zamrażarkę. Myślę, y, bo to jest kolejny bohater. Chwileczkę. Hmm. Najpierw y, dostaje. Para, może, może zacznijmy od początku. Para wchodzi do nowego domu, domu nie, nie, który leży w tam. Szukając pomocy. Tak, tak szukając yy, pomocy. I najpierw dziewczyna zostaje na zewnątrz, chłopak trafia do środka i od razu leatherface się nim zajmuje. Kapitalna scena, kiedy, kiedy on rozwala mu głowę młotkiem. Tak. Wciąga tak. go, tak jak, tak jak po prostu tak. świnia wciąga do rzeźni. Niesamowite. I Dziewczyna, która się niepokoi o niego nie wie, co się dzieje z tym chłopakiem, wchodzi do środka i zagląda do posz tam poszczególnych pomieszczeń i w końcu trafia do pomieszczenia, w którym A, le le leży, leży, leży już ten chłopak, wchodzi leatherface i on po prostu tak bezwzględnie nabija na żyźnicki hak. Tak, ale pamiętam jeszcze scenę, w której ktoś otwiera zamrażalkę. Tak, tam... bo później przychodzą... A, kolejny patron. Szukać, tak. Tak, tak, tak jest. Tam kolejna kolejna parka. Dobra, tak. dobra, ale chciałem o tym powiedzieć, dobra, rzeczywiście trochę pamiętałem. Natomiast scena ta, którą chcę opisać, cała perwersja polega na tym, że dziewczyna jest nabita na hak, żyje, a widzi, jak na stole letterface obrabia jej chłopaka, obrabia w tak. sensie tak, jak się obrabia tak. w rzeźni mięso. Tak. No, to, tak. No, no, no, no, no, masakra. Hmm. Tak, hmm. tylko, Jacku, my mówimy o bezwzględności, o krucieństwie tego filmu, ale my tego z detalami nie oglądamy w, wcale. My nie. widzimy dziewczynę, którą, która wisi na haku, ale my sobie bardziej wyobrażamy, hmm. że ona ma ten hak wbity w plecy. My tego nie widzimy. Podobnie z tym obrabieniem tego chłopaka. My wiemy, c, czego dokonuje Leatherface, hmm. ale tego nie obserwujemy. Tak, to wiesz to wchodząc już tak bardzo w szczegóły, to opisując tą scenę, o której powiedziałeś, rzeczywiście dziewczyna jest napita na hak, widzimy to z przodu Anfas. ona strasznie krzyczy i widzimy, że próbuje rękami sięgając ze swoje plecy ten hak wyciągnąć. Tak, I to, tak. I to wystarczy, no, to wystarczy, no. to wystarczy naprawdę, bo na przykład w nowych wersjach stańskiej masakry te rzeczy nie zostały nam ominięte i pamiętam scenę, gdzie widzimy, że ten hak wbija się w plecy jednego z bohaterów, kiedy on jest no, przetrzymany, żeby, żeby zostać obrobionym w kolejności tak. jakiejś. Bo to, to jest, i, i, ten... szło rzeczywiście w kierunku większej dosłowności mhm. i dlatego nie... te filmy aż tak chyba nie działają jak teksańska masakra e, piłą mhm. mechaniczną. Oczywiście, zgadza się. Dobrze, ale ważne jest to, jeśli mówimy, z, z, z, na chwilę z, skończmy o, o, o tym sadyzmie, powiedzmy co jest takiego ciekawego w tym filmie. Moim zdaniem Cała ta sprawa ze sali, bohaterką sali, która od w drugim akcie filmu aż do końca od, o, w pełni taką funkcję bardzo silnej postaci bardzo silnej postaci kobiety, która oczywiście. Wygląda coraz gorzej, w sensie, wiesz, no, jest okrwawiona, bo, bo oni co jakiś czas próbują, ona ucieka, wraca do tego domu, jest łapana, myśli, że już jest w rękach przyjaciela, a ten się okazuje jednym z członków rodziny, jest I bitan. to jest, e, mogę? Jacku, hmm. przepraszam, ale muszę to wtrącić. I to jest właśnie przerażające. Hmm. Wielokrotnie hmm. puszcza się do nas sygnały, że hmm. bohaterowie uciekają i uda hmm. im się. Mm -hmm. już nawet wydostają się z tego domu i nagle zostają złapani przez Leatherface'a. dziewczyna, która szuka pomocy trafia na stację benzynową no i pech chce, że tą stacją benzynową zarządza jeden z członków rodziny, tak, tak. dużo jest takich elementów, to jest tym bardziej przerażające właśnie, że tak, kiedy tak. już oddychamy z ulgą okazuje się, że się, się pośpieszyliśmy i ta konstrukcja właśnie narracyjna, tutaj ukłon w stronę tego co powiedziałaś na temat metafizyki tego filmu skłania mnie do tego, żeby powiedzieć, że to jest rodzaj koszmaru, wiesz, jak w koszmarze, wracamy ciągle do tak. punktu wyjścia. Gdziekolwiek uciekniemy, jakiekolwiek drzwi otworzymy tak. w koszmarze, to okazuje się, że wcale nie wyszliśmy na zewnątrz, ciągle jesteśmy, nie wiem, w krypcie cmentarnej. I tu jest podobny zabieg. Sali ucieka różnymi sposobami. Raz dramatycznie wypada przez okno, jest cała, wiesz, okaleczona odłomkami szkła, raz udaje się uciec, no, po prostu, jest bita gdzieś tam miotłą, wiesz, w worku, jest transportowana samochodem no jakieś niesamowite rzeczy ciągle wraca do tego um, przez całą noc jest męczona, cały czas jest torturowana na różne sposoby y, i wraca do punktu wyjścia do, tam gdzie, gdzie, gdzie skończyli wszyscy jej znajomi I to wydaje mi się, że to jest dobre w tym filmie nie wiem czy takie dobre <śmiech> <śmiech> przykre <śmiech> nie, ten film rzeczywiście działa dość tak Off Ah, uh, you you just rush. Yeah, it won't hurt nothing. My old grandpa's the best killer there ever was. I never took more than one lick, they say. I did 60 in five minutes once. See, could have done more if the hook and pull gang have gotten the bees out of the way faster. Uh, now don't you cry, none. Grandpa's the best. It won't hurt a bit. No. No. Hitchhiker. Should we pick him up? Oh yeah, man. Pick him up. He'll asphyxiate out there. What does he look like? Well, the son of a bitch is gonna smell just like the slaughterhouse. Oh, give the guy a break. He can sit by Frank. What <laughs> do you want to do? Oh, he's pick weird looking. No. Czy to jest partia? Proszę... tego, jak ten film powstał, opierając się na, na, na, na tych materiałach, które mamy. Film został zrobiony rzeczywiście metodą chałupniczą w bardzo małej ekipie. Co ciekawe, w przeciwieństwie na przykład do Nocy Żywych Trupów, film jest kolorowy, został zrealizowany na taśmę 16 mm. Fajnie się to ogląda. Dobrze, że ten film jest kolorowy. Tak, jeszcze oglądaliśmy to w wydaniu Blu-ray. Tak, tak, powiemy o tym na końcu, że mamy wydanie Blu-ray, na szczęście. I tam realizatorzy tego filmu rzeczywiście realizując tymi jakby metodami półmatorskimi stworzyli taką atmosferę, robiąc coś z niczego. Bo wspominałeś o tych, o, tych, o, tych, o tych truchłach zwierząt. Ja powiedziałam trochę o dekoracjach, czyli te krzesła, te, te stoły porobione z kości. To wszystko było przygotowane do tego filmu specjalnie, gdzieś tam kupowane, wiesz, na, na, na, na jakichś dziwnych straganach i, i, i przetwarzane, tak żeby działało jako, jako część dekoracji. Łącznie z tym domem, który został odnaleziony, on dzisiaj, jak powiedziałem, jest dla mnie takim archetypem, może nie nawiedzonego domu, ale takiego domu strasznego, ale to, że to się rozgrywa, akurat w tym domu był czystym przypadkiem. To znaczy, był to opuszczony dom, w którym można było zrealizować ten film. Podobnie jak zresztą stało się z filmem Noc z Żywych Trupów. To również był, był dom, który był skazany na rozebranie. Znaczy, w, w, jest w tej scenografii odrobina przesady. Się tego jest strasznie, strasznie dużo, ale tam panuje straszny bałagan mm -hmm, i to mm -hmm. wydaje mi się jest nie bez, bez znaczenia mm -hmm. że tam nie ma jakiejś ogłady żadnego porządku i to się bardzo udziela podczas oglądania Właśnie. tak, ta estetyka jest bardzo ważna Patryk, zwróć uwagę ten brud ten brud, który tam wszędzie jest no możemy tylko powiedzieć, że, że, że to się pojawia później, we współczesnych filmach takich jak Seven Finchera wiesz, ta estetyka rozkładu i brudu, która tak. tam jest obecna. Te, wiesz, kiedy jeden z bohaterów otwiera lodówkę i widzi słoiki, w których pływają zakonserwowane części ciała, jakieś, wiesz, oczy, a to wszystko jest tak obleśnie tam, nieczyszczone latami, brudne i zasyfione, no to to, to wszystko działa na nas. Z... Ale to rzeczywiście jest jakby moim zdaniem wielki plus tego filmu. Tak. Że tej rodzinie nie zależy. Wiesz? Oni jakby wykonują pewne rytuały, yy, ale rytuały bardzo schematyczne. Oni nie sprzątają swojego domu, ponieważ ich to nie interesuje. Ich interesuje to, żeby szlachtować bydło. I ludzi. No i no, jeszcze bydło, oczywiście mówię tutaj <głos> yy, w przenośnym w sensie, y, szlachtują bydło, bo oni uważają ludzi jak za bydło. No, nie bójmy tak, się tak. Tego. To, to, to jest jednoznaczne dla tej rodziny. Jeszcze ważna sprawa w tym filmie że ten film jest tak zbudowany, początek tego filmu, jak i cały film, Hopper nam sugeruje, że my oglądamy nie film fabularny, ale dokument. Że to się rzeczywiście wydarzyło. O, właśnie, tak. Zapomnieliśmy o tym, a od tego mhm. powinniśmy zacząć. Mhm. Rzeczywiście na początku dostajemy informacji, jakoby to wszystko się działo w autentycznym miejscu, określonym czasie i to wszystko była prawda. To się naprawdę udziela. Tak, mocno. bo te sceny takie początkowe, gdzie mamy taką wiwisekcję, jakąś taką policyjną, pozycyjne zdjęcia z miejsca zdarzeń. Pamiętasz tego takiego trupa, tak, który jest tak. rozświetlany lampą. Nie wiem czy to jest w filmie, bo już się pokupiłem, bo oglądaliśmy też dodatki. Jest też taki trup, który jest na cmentarzu ym, jest powieszony, w sensie nabity na pal. Yy, na nagrobek chyba, na, na na, na chyba jest nabity. Czy na nagrobek hmm. nawet. U. Więc jest to naprawdę realistycznie wszystko wygląda. I, i, i trzeba przyznać, że ten mm, ten, ten język, ta, ta, ta, ta, właśnie poza, że oglądamy niejako kronikę policyjną, przynajmniej ten cały prolog do filmu, yy, sprawdza się. Ja te filmy, te fragmenty filmu wyjęte z kontekstu, widziałem je w dokumencie American Nightmare, fragmenty tego filmu, kiedy te właśnie, lampą policyjną rozświetlane są części trupa. Ja myślałem, że to jest yy, prawdziwy trup. On jest tak, tak, tak, tak, tak realistycznie zrobiony. To znaczy, jest w takim stanie rozkładu, wiesz, taki, taki, on no, jest taki dziwny. Hmm straszne. Tak samo jak maska, wiesz, letterface'a, zrobiona z ludzkiej skóry. Tutaj nie jest to jednoznacznie w tej części powiedziane, ale ta mitologia zostaje dopełniona w późniejszych częściach. My to troszeczkę tylko widzimy, bo widzimy uzębienie tej, tej postaci, letterface'a, ale w dalszych częściach jest powiedziane, że on jest dotknięty deformacją twarzy. I dlatego nosi te maski swoich ofiar, maski ściągnięte z twarzy ofiar, żeby zakryć tą swoją deformację. No to ja nie oglądałem kontynuacji. Ja oglądałem tylko... Nie wiem, czy to można określić kontynuacją, czy bardziej yy, takim dziwnym remake'iem. To jest y, teksańska masakra, następne pokolenie, gdzie zagrała gra... Renée Zellweger. Zellweger. Zellweger. I Viggo czy tak? Nie, Matthew McConaughey? W którejś części również zagrał Vigo, znany jako Aragorn. Tak? Na, na pewno, Aha. w tej wójce, w o, o części ciekawe. zagrał. Mhm. O, o, to ciekawe, to nie wiedziałem. Y, powoli chyba kończymy i tak? zajmiemy się opisem wydania Blu-ray. To tak, jest bardzo arcy, ciekawe. Tak, to koniecznie trzeba powiedzieć, bo za nieduże pieniądze ile kosztowało to, to wydanie? 49 zł? 44 chyba. No. no to szacuneczek. Hm. Za 44 zł mamy film Teksaska tak masakra piłą mechaniczną na Blu-rayu w Polsce, kupiony, wydany. Yy, Apple -pol. Tak, ApplePol, Apple dokładnie. I Trzeba powiedzieć, że wydane to jest rewelacyjne. Mamy, rewelacyjnie. Mamy tutaj 210 minut do dodatków. A Oczywiście ten... są tam pewne błędy w tłumaczeniu. Ale o, dalekie są od takich błędów w tłumaczeniu, które spotkamy w ósmym wydaniu Simpsonów. O Jacek. Aha siada, niestety nie mam przed sobą tego bo mm. z przyjemnością przeczytał ale nie wiem czy zauważyłeś że tam e, nie do końca się pewne fakty tłumaczy w tych dodatkach mm. też troszeczkę się przeinacza no i są takie błędy na przykład e, part 4, a tam e, część trzecia nie? No, część... To, ale to... no tak, tak, tak ale, tak, to, ale to są drobnowska. takie mimo wszystko drobnostki, czepiam się, dobra ja szybko wymienię te dodatki. Mamy szokującą prawdę o teksanckiej pi masakrze Piła bardzo, bardzo dobry materiał. Nakręcony tam kilka lat wcześniej. Mhm. Rany, czyli siedem opowieści Piła Gunner Hansen oprowadza po domu, w którym powstał film. Dokument na haku rzeźnickim. Fajnie te dokumenty zatytułowane. Rozmowy z Terry Mckin. Wybrane sceny, wykorzystane materiały. Zabawne sceny, czyli to co nie wyszło. Niewykorzystane fragmenty wywiadów, zwiastuny i reklamy telewizyjne. Radiowe, przepraszam. Naprawdę wiesz co dla mnie intrygująco brzmiało? Zabawne sceny. One nie są zabawne, ja nie wiem, nie zauważyłem tam w tych scenach nie, nie no, takie, niczego zabawnego. No takie wtopy pokazują. Tak, no powiedzmy, no ale no, nie, nie powiem, że się uśmiałem przy tym. Natomiast jest tu bardzo interesujące to, że mamy wywiad z aktorką, która zagrała w filmie dziewczynę wieszaną na haku rzeźnickim. Mm -hmm która opowiada o swojej roli w filmie, jak i o całej realizacji filmu, a we wcześniejszym materiale dostajemy informację, że ona całkowicie się odcina od tego filmu. Zauważyłeś to? I ona tak. później mówi, że ona przez lata nie umiała się z tym uporać, że ten film jej zaszkodził w zasadzie w karierze, bo pojawiała się na castingach, a przesłuchujący ją mówi, to gdzie pani zagra w tej sesji i No I tak niespecjalnie ją poważnie traktowano. Wiesz, co, bo to jest ciekawe, jak widzę, bo ja mam wcześniejsze wydanie tego filmu amerykańskie dwupłytowe na DVD i tam są starsze dokumenty, a to wydanie jest jeszcze opatrzone nowymi dokumentami i zmienia się również stosunek właśnie ludzi, którzy realizowali ten film do tego filmu, kiedy on coraz bardziej staje się znany i coraz bardziej przybiera właśnie miano filmu kultowego to, um, no powiedzmy to brutalnie, bo ja obserwuję to, takie tego typu rzeczy w Stanach Zjednoczonych są takie różnego rodzaju spotkania fanów, na tym można po prostu zarobić. Wiesz, siedząc na takich różnych konwentach, podpisując plakaty. Ja widziałem, wiesz, konwent dotyczący y, filmu Noc Żywych Trupów, gdzie jeden z aktorów podpisuje się jako zombie numer dwa. <śmiech> I bierze za to, za to pieniądze, więc wydaje mi się, że tutaj ta zmiana z y, twórców, niektórych przynajmniej do, do tego filmu, wiąże się z tym, że ten film y, po latach dzisiaj y, daje sposobność do zarobienia. Tak, Na oni, oni niemal wszyscy nie wierzyli w ten film. To znaczy, y, myśleli, że zrobili w miarę poprawny film, który będzie oglądany w kinach samochodowych przez jakieś dwa, trzy miesiące, no i tyle. I słuch o nim zaginie. Mm -hmm. Tymczasem po jakimś czasie okazało się, że ten film cieszy się o wiele większą popularnością, niż przewidywano. I wtedy się upomnieli o pieniądze. <laughs> no, no, no Właśnie właśnie y, o tym mówię, że, że to zmiany ja no. widzę nawet y, na, na podstawie tego, tych dokumentów, które widziałem, na przykład były tak. nagrane 5 lat wcześniej, a dokumenty, które dołączone są do tego wydania i są już nowsze i to, co ty mówisz, że troszeczkę zmienia się stosunek y, aktorów, na przykład. Tak, o, ty, miesz... mogę, mogę tylko o jednej możecie. takiej... Wpadkę to chyba złe określenie. Mianowicie jeden z bohaterów, ten który, jeden z aktorów, ten który odtwarzał postać chłopaka na wózku inwalidzkim, mm -hmm. w trakcie realizacji filmu dostał za tam jakąś część od, odgrywania swojej roli wynagrodzenie. Mm -hmm. I jest scena, w której on spada z wózka inwalidzkiego i tak. się tak toczy po ziemi. I to wynagrodzenie wystaje mu z kieszeni. Tak, to prawda. No, mm. znakomite. Mm. <laughs> tak, dobra, tak, to tyle. Tak, no. Powiedzmy jeszcze jak ten film właśnie na tym nośniku blu-ray wygląda, jak się to ogląda w te polskie wydanie? Co ty sądzisz o obrazie i dźwięku? Wiesz co, wydaje mi się, że ten obraz nie mógł być lepszy. Mm -hmm, mm -hmm. Tam jest A rzeczywiście bardzo duże ziarno, bo to jest nie no, Tak, jest, bo to jest, jest film kręcony z szesnastką, więc mm -hmm. tutaj fajerwerków nie możemy się spodziewać, ale... Wszystko widać. Nie no, robi wrażenie. Wiesz, ja jeszcze ten film znam z DVD. Aha. I, i, no to Jest, jak? jest, jest poprawa? Jest, jest, jest, jest duża różnica. Naprawdę Aha. ilość szczegółów, jaką da się zaobserwować i kontrasty te kolorystyczne tutaj wyraźnie przemawia za tym, żeby kupić ten film na Blu-rayu. Tym bardziej, że jest to film stosunkowo tani, jeśli chodzi o wydania Blu-ray. I jest dostępny w Polsce, bo, bo, bo można go kupić w jakimś tam wiesz, takich mar markietach. Mhm. Tak i wszystkie te dodatki są tłumaczone na język polski. Co jest oczywiście dużym plusem i ułatwia oglądanie tych dodatków nam, polskim widzom. Więc szacunek. Nie wiem, czy zauważyłeś też w tych dodatkach, że na żadnych z tych konwentów, tych zjazdów, fanów nie pojawia się Top Hopper. Tak, zauważyłem to. Mhm. Co ciekawe, pojawia się tam aktor Tom Savini. Mhm. Reżyser, aktor, reżyser Tom Savini. Czy ty mhm. pamiętasz film Rodriguez'a i Tarantino o Zmierzchu do Świtu? To był facet, który miał taki szczególny pas przypięty do tego. Tak, ale Patryk, przepraszam, no. ja Tomasa to niego doskonale znam. Wiem, ale z <laughs> Ponieważ... horrorów, tak. Tak, ale on nie tylko. On to, jest, to jest znany facet ze świadka, w ogóle nie wiem czy wiesz, on występuje w maczecie również. Nie, nie wiem, nie wiem. No to jest chodząca legenda, bo on zaczynał z e, Rogerem, m, nie przepraszam, z Georgem Romero w, przy świecie żywych trupów, jest specem od charakteryzacji filmowej i odrobienia efektów właśnie zmiażdżeniem, rozrywaniem ludzkiego ciała, ale również pojawia się w epizodycznych rolach w różnych filmach. Na przykład w filmie Zakaz Snydera Świt żywych trupów, remake'u, no jest taką, wiesz, postacią z bohemy, jest legendą, zupełną legendą. Tom Savini jest mega fajnym facetem. Ale powiedz, bo chciałeś o drugiej rzeczy powiedzieć, że on tam występuje, tak, ja wiem. tak? Tak, tak, tak. Pojawia się w tej knajpie z tym szczególnym pasem przywiązanym, który jest przywiązany. A, w przywiązany. jest postacią, która zostaje wezwana jako taki ostatnia deska ratunku, żeby złaczyć maczeta. Jest taki facet od brudnej roboty i zresztą to no, też źle kończy, bo Tom Sawin jest też znany z tego, jak się pojawia w filmach, czy to u Romero, czy właśnie u innych twórców, to zazwyczaj on sobie sam wymyśla sposoby, jak ma zginąć. I te sposoby zawsze są takie, że albo mu ktoś odcina głowę, albo jest rozrywany, albo rozpływany jest mu brzuch. Wiesz, on się tym lubuje, tam psa A, no to A tutaj na konwencie pojawia się mm, teksańskie masakry. Tak, tak, tak. No i krótko tam w zasadzie jest krótka taka wstawka. Uważam, że bardzo niesmaczne jest przerabianie domu, w którym takie sceny się rozgrywały. Oczywiście fabularyzowane, nie, nie mam przecież do czynienia z dokumentem. I przerobienie tego domu na restaurację. <laughs> A mnie się to podoba. Nie. też ma dziwne poczucie humoru. Nie, nie podoba A mi się. A no, mnie się to nie. podoba. To, gorzej powiedziałbym na temat Trenta Reznoraj na Nijicznejz, gdzie oni nagrali teledysk do jednego ze swoich utworów w mieszkaniu, Wiem. w którym, wiesz, zabito y, żona Polańskiego. No. Ale nagrali, czy były takie plany? Jest, jest. Oni chcieli sobie. na album na pewno zatytułować Pix, czyli świnie, tak samo jak pisało mm. na jednej ze tak. ścian właśnie tego mieszkania. Ale to właśnie ten kawałek, March of Pix jest nagrywany w tym pomieszczeniu. No nic, ale, ale akurat tutaj nic nie mam do tego, że restauracja jest, wiesz... No oczywiście ona wygląda tak, inaczej, na, inaczej niż, niż w filmie. Mm. <laughs> Dobra. To powoli zmierzamy chyba do końca tak, naszej Tak, to jest drugi z filmów, który, który szczególnie tutaj chcieliśmy zaprezentować tam z mojej strony. Czeka nas jeszcze oczywiście Noc Żywych Tłubów. Przyszłość. Ale Tak, tak. Nie od bo, razu. Bo w następnym epizodzie zajmiemy się polskimi horrorami? Mhm. Omówimy trzy polskie horrory, które zostały wydane w pakiecie. Mówiliśmy o tym w poprzednim epizodzie, że mamy sponsorowane te filmy, natomiast zastanawiam się, czy zdążymy to omówić w jednym epizodzie. Postaramy się, prawda? Te trzy filmy omówić w jednym epizodzie. Tak, myślę, że tak. Myślę, że tak. Myślę, że nasza uwaga skoncentruje się przede wszystkim na Wilczycy Marka Piestraka. Marek Piestrak jest przez nas ukochany. Owszem, owszem. Dobra, to do usłyszenia. Do usłyszenia. Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję również.